Dzień dobry, Sebastian Karpiel-Buecka, zapraszam wszystkich do słuchania Radia 9 Lubin. W 130. audycji podcastu Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek, witam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ bardzo dużo się działo, mam dla Was mnóstwo relacji prawie na żywo. Na początek wizyta na gali bokserskiej, która odbyła się w sobotę w Kupromarenie później krótka wizyta w klubie Piór, a na koniec obszerna relacja z czwartego ogólnopolskiego festiwalu rękodzieła, który odbył się w Alei Kasztanowej na Wzgórzu Zamkowym jako impreza towarzysząca tegorocznym obchodom Dni Lubina. Zapraszam do słuchania, mam nadzieję, że w tym podcaście każdy znajdzie dla siebie coś bardzo interesującego. Radio Sport w Radio 9 Lubin. Robert Milewicz, prezes Górnika Lubik. Dzisiaj stoczyłeś walkę, wyszedłem po 10 latach, mam naderwany przyczep lewego barku, tak trochę ograniczało mnie to walce, myślę, że walkę zrobiłem dobrą, jak na 37 lat i rozwracaniem z ringiem na 10. Co mogę powiedzieć? Zawodnik był twardy, walkę cały czas kontrolowałem, myślę, że ją prowadziłem, wygrałem zasłużenie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że dopisali nam kibice, że jest powrót boksu do Lubina, że jest zainteresowanie. Jestem współorganizatorem tej gali, jestem z jej dumny, powiem tak. Masz nadzieję, że będzie więcej takich gali, chociażby w Kupro Marenie? Tak myślę. Myślę, że, że do, dojdziemy do porozumienia i zrobimy to taką cykliczną galę. Co roku będziemy robić. Może na Dni Lubina, może jakiś Livermillie. Myślę, że będą te gale coraz lepsze, coraz więcej walk będzie, bo we to sposobie. Porządny boks w Lubinie. Tak myślę, że zrobimy. Nawiążemy do tego dobrego boksu i będziemy przeciwwagą dla, dla piłki, która też mam nadzieję, że będzie porządna i w znowu będzie miasto mistrz. Dzięki serdecznie za rozmowę jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.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 W kolejnej wizycie w klubie Piór na trzecim poziomie Kupru Maryny rozmawiamy z trenerem personalnym. Witam. Witam. Moje imię Rafał Jestem, tak jak już mój przedmówca powiedział, trenerem personalnym w naszym klubie od kilku miesięcy. Powiedz Rafał, dlaczego warto skorzystać z treningu personalnego, bo jak wiemy oprócz mnóstwa różnych zajęć grupowych, o których mówiliśmy z Piotrem w ostatnich odcinkach, oferujecie coś takiego jak trening personalny. Dlaczego warto z niego skorzystać? Co warto trenować na tym treningu personalnym? E, dokładnie mówiąc i żeby to w ogóle przytoczyć tak na zwykły tryb życia, to działa to w ten sposób dokładnie, jakbyśmy zdawali sobie pra prawo jazdy na samochód, prawda? Czyli przychodzimy do klubu, czy przychodzimy do instruktora prawa jazdy, uczymy się najpierw, co to jest sprzęgło, co to jest zmiana biegów, jak działa samochód, jak on wygląda, jak się zachowywać na drodze. I dokładnie to samo robimy na siłowni. Czyli jak działa, funkcjonuje nasze ciało, prawda? Jaka jest nasza motoryka ruchu i jakie elementy możemy wykorzystać z siłowni w życiu codziennym. I wtedy ta cała sekwencja, jeżeli bierzemy to razem, łączymy to tak zwany trening personalny, czyli dostosujemy wszystko do indywidualnych potrzeb, jest to ukierunkowane tylko na jedną osobę, czyli to jest tak zwane jeden na jeden, nie ma to jakiegoś ogólnego zajęcia fitnessu, tylko, jak już powiedziałem, indywidualnie, personalnie I zresztą tak jak sama nazwa z tego wynika, prawda? Czyli powiedz, jeżeli... Wasz klubowicz zapisuje się, wykupuje sobie taki trening personalny, wówczas korzysta na przykład z Twoich porad lub porad każdego innego trenera i Ty kontrolujesz cały czas przebieg jego ćwiczeń. Dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że wiadomo, klienci wybierają metodę trenowania raz, dwa, trzy razy w tygodniu z trenerem, ewentualnie w jakichś tam określonych odcinkach czasu. I dzieje się to w ten sposób, że trener wtedy ma pełną kontrolę nad tym człowiekiem, e, daje mu, że tak powiem, program, który musi y, y, prowadzić przez kolejne, kolejne tygodnie. E, zwraca uwagę na jego dietę, bo wiadomo, to jest 50% sukcesy, prawda, Ustosunkować odżywianie i tak dalej. Zwraca uwagę na jego tryb życia, czyli pomaga mu e, ulepszyć troszeczkę życie codzienne, żeby w tych wszystkich trudnościach, zwraca uwagę na jego wadę, jeżeli takie oczywiście są postawy, ewentualnie korekty tej postawy, żeby człowiek się nie schylał, nie garbił i tak dalej. Wiadomo, wszystko to wpływa na całość, całość, jeżeli chodzi o trening personalny, prawda? I później na jego efekt. E, treningi personalne są wyłącznie na siłowni czy na każdym innym sprzęcie, na sprzęcie cardio również? Również. E, trening personalny to nie jest jedyna dziedzina, że przychodzi ktoś i ćwiczy tylko, że tak powiem, z ciężarami. To jest tak, jak już powiedziałem, trening personalny z dietetyki, to jest trening personalny z zajęć kardio, czyli takie bieżnia, rowerki, jakieś wiosła i itd., prawda? Trening personalny możemy zrobić w sali studio, gdzie wykorzystując zwykłe elementy, które później możemy powtórzyć w domu, wykorzystując sprzęt domowy i pomaga nam to mniej więcej nauczyć się przekazać całą doświadczenie trenera, zwykłej osobie, żeby w przyszłości mogła to wykorzystywać w życiu codziennym. Wszystką tą wiedzę, całą umiejętności, że tak powiem, i doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo między bokiem naprawdę tak to działa czyli z naszych mentorów i tak dalej przez poniższe Szczebla do samego członka, który przyjdzie do klubu, prawda? No i tak naprawdę, jeżeli nie wiemy jak trenować, jesteś pierwszy raz mamy styczność ze sportem, albo postanowiliśmy sobie e, potrenować, e, mamy jakiś ustalony cel, to jednak warto skorzystać z porady trenera, bo tak naprawdę możemy sobie wyrządzić e, krzywdę. Dokładnie, znaczy może nie krzywdę, można sobie, e, najgorszym przypadkiem jest właśnie kontuzja, ale do tego nigdy nie dążymy, dążymy do tego, żeby człowiek nie nabierał złych nawyków, żeby zwykły przyzwyczajań, bo to jest później trudniej wykorzenić niż nauczyć czegoś kogokolwiek od postaw, prawda, więc najlepszym modem, nie trzeba w ogóle podchodzić do tego, to jest obowiązek każdego członka, żeby się nie bał, żeby podchodził, bo my tam jesteśmy wiadomo tutaj w klubie na miejscu do pomocy, tak jak również podajemy wszystkie swoje namiary, więc i to jest, że 24 godziny na pomoc poza klubem, to jest, jeżeli ma jakieś wątpliwości i pytania, zawsze może napisać maila, zawsze może zadzwonić i z, pewności, z pewnością pomożemy na ten temat. Powiedz, co zrobić, żeby skorzystać z treningu personalnego w Waszym klubie? Najprostszym metodą jest po prostu się pojawić, zdecydować się, podjąć tą decyzję, żeby przyjść obejrzeć klub, prawda? podejść do recepcji, umówić się, na, ewentualnie umówić się telefonicznie na spotkanie i wtedy podchodzić do wybranego trenera. Mamy wszystkie zdjęcia, wszystkich profile na internecie również w klubie. Wybieramy konkretną osobę, która się nam pierwszy rzut oka podoba, że tak powiem, lub wybraliśmy ze względu na daną specjalizację i zaczynamy tę drogę od tej pory. Wszystkiego można się dowiedzieć na miejscu. Czyli nic prostszego jak najpierw zapisać się do klubu piór na trzecim poziomie Kupru Mareny, a później uzyskać wszelkich informacji, to korzystać zarówno z treningu personalnego, jak po prostu także i z porad trenerów w trakcie naszych ćwiczeń. Dokładnie. Nic dodać, nic nie tylko się pojawić, a my się już zajmiemy całą resztą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Tylko u nas całość konferencji prasowej. H3 Radio 7? Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że są to dwa nowe autobuski. Bardzo dziękuję za za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś marka tedyczny. Nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój ekstaszczyk pilaf, raw Słuchajcie, Radia 9 Lubin. Mówi Kryzli, Siswestroker. Słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie. Witam, jesteśmy na kolejnym już Festiwalu Rękodzieła, który odbywa się w Lubinie, Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła. Moim rozmówcą jest dyrektor Miejskiego Impresariatu Kultury, pani Małgorzata Rzeczkowska-Czasak. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Który to już Festiwal Rękodzieła, który gościł u nas w Lubinie? To jest czwarta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Rękodzieła. Nie spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, że będzie go można nazwać ogólnopolskim, ale na pewno od drugiej edycji już tak można powiedzieć, ponieważ mamy wystawców z całej Polski. Właśnie, skąd mamy wystawców i co możemy zobaczyć w tej edycji? Rzeczywiście przeważają artyści z Dolnego Śląska, szeroko pojętego, bo z okolic Karpacza, Bolkowa, dużo artystów lubińskich, ale również przyjechali goście z Pomorza, nawet z Bieszczad. Co oni prezentują? No mogą Państwo tutaj na Festiwalu Rękodzieła znaleźć różności, od, począwszy od kwiatków robionych z drewna czy bibuły, przesaniołki, dużo bardzo ceramiki ciekawej, ale też artykuły spożywcze. Na przykład przed chwilą próbowałam pysznego koziego sera. Są dwa czy trzy stoiska z kozimi serami, są ciasta domowej roboty, są chlebki pieczone orkiszowe na przykład specjalną recepturą i jest też sporo stoisk z miodami. A ilu mamy ogólnie wystawców? Blisko setka. Także tak naprawdę jest co oglądać i mam nadzieję, że festiwal wpisał się tak naprawdę w kulturalny obraz naszego miasta. My się bardzo cieszymy, że ta impreza cieszy się tak dużą popularnością. Jutro dodatkowo będzie można posłuchać w tym miejscu kapeli góralskiej Janicki z Podhala, która będzie śpiewać od godziny 13 do 16. Także serdecznie zapraszam. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. I na festiwalu rękodzieła. Jesteśmy przy jednym ze stanowisk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mianowicie. Żydemski reprezentuje gospodarstwo ekologiczne Zielona Zagroda. My zajmujemy się wyrobem serów kozich, twarogowych, jak i dojrzewających naturalnych. Oraz yy, według rodzinnych, rodzinnych tradycji ciast drożdżowych i serników po Wiedeńsku. Robionych także z surowców ekologicznych. Aczkolwiek makowce nie są do końca ekologiczne, ponieważ nie można dostać mąki. Proszę mi powiedzieć, czy na festiwalu rękodzieła w Lubinie po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz drugi impreza jest wspaniała, ludzie przemili, z przyjemnością się tutaj przyjeżdża. I dużym zainteresowaniem cieszą się Wasze produkty. Tak, muszę powiedzieć, że tak. Nazywam się Klaudel Teresa Daniela. Mieszkam w Krzyczynie małem i jestem z gminy Lubin. E, co możemy zobaczyć na Pani stoisku? E, no więc hafty różnego rodzaju, to znaczy i krzyżyki, i rechelie, i hafty takie. Pani jest laureatką Grand Prix z ubiegłego roku. Tak, z każdego roku jestem Grand, dostawałam Grand Prix. I jak Pani ocenia zainteresowanie Lubinian festiwalem? E, proszę Pana, jest to... Bardzo miłe, towarzystwo przychodzą, pytają się, cieszą się, że coś takiego zaistniało, że jest coś oglądnąć w Lubinie, nie? Czekają na ten właśnie festiwal. Przy jednym ze stanowisk, dokładnie 1B, witamy panią Halinę Przystupę, laureatkę Nagrody Perła 2009 za musztardę z gruszek. Tak, tak. tak. Proszę powiedzieć, co to za musztarda, bo jest dość specyficzna. Tak to jest musztarda y, typowa od gruszki y, do y, którą zaośnia się właśnie y, gorczycą Dodaję do tego ocet jabłkowy, który też sama wytwarzam w domu. No i przyprawy, to już robię na kilka sposobów, tą mośtardę. Co jeszcze możemy zobaczyć na Pani stoisku? Bo w jednym z naszych relacji tak naprawdę sprzed dwóch lat mogliśmy usłyszeć o wyrobach z siana. Co, co w tym roku Pani prezentuje? No ja jeszcze może powiem o czeście marchewkowym, które też zostało wyróżnione jak byłam w Prudniku w 2008 roku. Y, które no, można tutaj po prostu y, popróbować to ciasto, zobaczyć jak ono smakuje. Na pewno A ja powiem, spróbujemy. Że, tak, ja powiem, że ciasto jest naprawdę y, i zdrowe przede wszystkim, bo to jest marchewka, buraczek, rodzynki, także to jest przede wszystkim właśnie zdrowe ciasto. I, I tak, za ciasto marchewkowe ma... wyróżnienie mamy w konkursie najlepsza potrawa, na szóstej wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego. Czytamy i to było w 2008 roku. Tak, tak, tak. I myślę, że to ciasto marchewkowe, ono dalej ma uznanie według y, y, tutaj y, klientów, y, ludzi, którzy właśnie y, przychodzą oglądać, go pytają się właśnie, jak to ciasto jest wytwarzane. Ja powiem, że to jest też podstawa. Buraczek, marchewka, no na oleju przede wszystkim, Także ciasto jest, powiem, jest bardzo zdrowe, także polecam go. Proszę mi jeszcze powiedzieć, Pani na festiwalu rękodzieła w Lubinie jest od pierwszej edycji. E, ja jestem to tak, trzeci raz. E, po raz trzeci. Tak. Jakim zainteresowaniem cieszy się festiwal, Pani zdaniem i i czy tak naprawdę moim zdaniem wpisuje się fantastycznie w krajobraz kulturalny miasta? Tak, ja myślę, że potrzebne jest właśnie coś takiego, właśnie żeby pokazać, co się u nas w ogóle dzieje w, naszym, w naszej w ogóle gminie Lubin. Ja powiem, że zawsze tutaj stojąc zdobywamy naprawdę wysokie uznania. Festiwal się rozrasta, bo tak naprawdę w tym roku mamy coraz więcej stanowisk. Tak, można powiedzieć, że się rozrasta, bo właśnie widząc po, po stoiskach, to widzę, że jest bardzo dużo stoisk, gdzie na początku było bardzo mało, jak pamiętam. Także teraz naprawdę rozrasta się festiwal, także to jest wspaniała coś. U pani Haliny Przystupy na, na, na stoisku widzimy także koszyczki, ale to takie niezwykłe koszyczki, bo one nie są wiklinowe. Z czego są? Z papieru, tak jak tutaj właśnie to są, tak, tak zwana gazeta. Ja nie jestem akurat w tym dobra, bo nie mam cierpliwości do tych, ale może proszę koleżankę. Proszę powiedzieć kilka słów o, o tych koszyczkach z makulatury, bo tak naprawdę gdybyśmy nie przeczytali, że jest to papierowa wiklina, to moglibyśmy pomylić z prawdziwą wikliną. Bo to są podobne, tak jakby to były wiklinowe, bo ludzie przychodzą i myślą, że to jest wiklina. A to jest po prostu z makulatury zrobione. Robi się takie tutki, się później wytwarzają takie koszyczki, później się utwardza i... Właśnie, czym, I czym się utwardza? Wikolem dobrze, wikolem. A później się bejcuje. Elżbieta Wojsko, gospodyń Obora. Ja konkretnie zajmuję się bibukarstwem. Od niedawna, od pół roku tworzę kwiaty z bibuły. Widzimy tutaj piękne różyczki. Nie tylko. Są maki, są habry, stokrotki, krokusy. No wszystko to, co nas otacza, można tak naprawdę wykorzystać, podpatrzeć i zrobić z bibuły. Dużo czasu zajmuje stworzenie takiego pięknego koszyczka róż. Ja to nazywam, to są moje nocki tak naprawdę. Ja, jednym, że tak powiem, to za od 12, pierwsza trzecia w nocy tak naprawdę jeszcze je robię i wyciszam się niesamowicie przy tym. Jedna noc, jeden koszyczek? To można powiedzieć, można tak powiedzieć. Czyli jest to dość czasochłonne tak naprawdę. Tak, czasochłonne, ale jak coś się lubi tak naprawdę, to czasu się nie liczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Anna Barzyk, Pracow pr prowadzę pracownię Koroneczka, jestem z Podświebodzina, czyli kawałeczek mam do Lubina. I co na Pani stoisku na festiwalu rękodzieła zobaczymy? No więc jak nazwa mojej pracowni wskazuje, przede wszystkim koroneczki, czyli frywolitkową biżuterię ręcznie robioną oraz aniołki, kotki, trochę ceramiki. Tak naprawdę czasochłonne jest tworzenie tego rodzaju biżuterii? Wszystko jest bardzo czasochłonne, co jest ręcznie robione. Więc biżuteria również. To są drobiazgi, ale bardzo misterne. I efektowne, jak widzimy. To na pewno. Paniom się podoba. Skoro chcą za nie płacić, to znaczy, że się podoba. Proszę powiedzieć, na festiwalu rękodzieła w Lubinie jest Pani po raz pierwszy? Tak, tutaj jestem pierwszy raz. Dzień, gdzie już wystawiałam swoje prace, ale w Lubinie pierwszy raz. Tak naprawdę nagrywam to zaledwie dwie godziny po rozpoczęciu pierwszego dnia festiwalu. Jakim zainteresowaniem cieszy się stanowisko? Czy na razie Panie oglądają? Niektóre je kupiły, a dużo twierdzi, że musi obejść wszystko i wtedy przyjdą na zakupy. I mamy nadzieję, że wrócą. Dziękuję za rozmowę. Też taką mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Galeria Jadwiga dzisiaj w plenerze. Można kupić u nas grafiki, inne dzieła sztuki, ceramikę, biżuterię. Także przy okazji święta rozdajemy... Nasze wydawnictwa, katalogi z różnych wystaw. Ciekawe, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że zainteresowanie jest ogromne i będzie coraz większe. Izabela Pachulska. Mieszkam w Świeciu, między Lubaniem a Gryfowe. Jest pani po raz pierwszy na festiwalu rękodzieła w Lubinie. Tak, jestem po raz pierwszy. Jestem zaproszona przez przyjaciół i zajmuję się ceramiką. Co zobaczymy tak naprawdę u Pani? Jakie wyroby ceramiczne Pani prezentuje? No przede wszystkim anioły, oprócz tego naczynia ceramiczne i zwierzątka. Yy, dużo czasu pochłania tworzenie tego rodzaju dzieł sztuki? No oczywiście, że tak, ale to jest moja pasja i mój zawód zresztą, którym się zajmuję od 10 lat, przeszło 10 lat. Jak pani ocenia Festiwal Rękodzieła, czwartą już edycję w Lubinie? No nie wiem, jestem pierwszy raz, ale jest bardzo miło i przyjemnie. Poznałam dużo wspaniałych ludzi, artystów i myślę, że jest bardzo miło. Spędzę tu dzisiaj cały dzień i jutrzejszy dzień i myślę, że będzie pozytywnie. Oprócz fantastycznego oglądania także coś na smak, witam serdecznie. Witam Miroszowlech z Galkowa. Pan prezentuje na festiwalu Rękodzieła, proszę powiedzieć co, bo jest to naprawdę coś smakowitego. Znaczy generalnie my prowadzimy gospodarstwo ekologiczne, gdzie głównym kierunkiem produkcji jest uprawa Aronii. Mamy tej rośliny prawie 20 hektarów i to tu co prezentujemy wszystkie nasze produkty, z tego co wymyśliliśmy, co można zrobić z aroni. Aronia nam się kojarzy zawsze z pewnym cierpkim owocem, który jest niesmaczny, ale jest to oprócz tego, że nie jest zbyt smaczny w sensie naturalnym, świeżym to można z niej robić cuda praktycznie w przetwórstwie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że aronia jest jednym z najbardziej zdrowych owoców i jagodowych na świecie. Jej zawartość dużej ilości witamin i antocyjanów powoduje to, że oprócz tego, że dostarcza nam witaminy dużo do orga dla organizmu, to również leczy cały krążenie, krążenia, bo przez to, że duża ilość antocyjanów jest doskonałym antyoksydantem, czyli wyłapuje wolne rodniki, obniża ciśnienie obniżanie poziomu cholesterolu we krwi, także jest to cudo praktycznie na nasze wszystkie dolegliwości cywilizacyjne, czyli na choroby cywilizacyjne typu cukrzyca, naciśnienie, miażdżyca, dany stresowe. To jest to wszystko, co Aronia potrafi naturalnie nam tonizować w organizmie. I jesteśmy tu już trzeci raz, może dlatego, że co prawda pochodzimy z Kotliny Kłodzkiej, a konkretnie z miejscowości Jarków Kołkudowy Zdrój i tam.. Może kilka słów, gospodarstwo państwo. Anny i Marosława Lech. Oczywiście, że można, ja zapraszam oczywiście w nasze tereny, jeżeli ktoś będzie na ziemi kłodzkiej, nie będzie trudno nas znaleźć, ponieważ we wszystkich sanatoriach, pensjonatach są nasze reklamy i tam głównie sprzedajemy kuracjuszom nasze produkty, te najbardziej zdrowe. Natomiast. Tutaj przyjeżdżamy nie tylko dla interesu handlowego, ale również z sentymentu, ponieważ ja akurat pochodzę z Legnicy i mam rodzinę i w Lubiniu, i w Legnicy, także często tutaj powracamy w te strony i przy okazji prezentując nasze produkty, to co przez 25 lat wytworzyliśmy na ziemi kłodzkiej, bo tam się z żoną wspólnie po studiach przynieśliśmy i to gospodarstwo od tego czasu już prowadzimy. Proszę, ja wszystkich zapraszam na aronię, a przede wszystkim szanujmy ten owoc, jeżeli ktoś ma w ogródku, to nie wyrzucać, tylko na i go zjadać, bo to nie ma nic zdrowszego. Nazywam się Kamila Chajkowska. Przyjechaliśmy do Państwa z Wrocławia. Jesteśmy po raz pierwszy, ale słyszeliśmy, że jest to impreza, która skupia wokół swojej tej Sceny twórców ludowych, rękodzielników, a my oferujemy właśnie naszym klientom biżuterię ze szkła weneckiego ręcznie robioną oraz wszystkie ozdoby z materiały z masy sztukatorskiej, z materiału sztukatorskiego. W naszej ofercie biżuteria ze szkła weneckiego robiona jest ręcznie, jest to praca bardzo czasochłonna, ponieważ wymaga najpierw wycięcia materiału i według określonego projektu wykonania jej i zgrzania w piecu w bardzo wysokiej temperaturze. Natomiast cieszy się ona dużym zainteresowaniem, ponieważ nie ma powtarzalnych ani bransoletek, ani zawieszek. Te prace są praktycznie unikatowe. Jak co roku na festiwalu rynkodzieła goszczą także warsztaty terapii zajęciowej Kameleon z Lubina. Witam. Nazywam się Sebastian Fediów. Powiedz, co można zobaczyć na Waszym stoisku na festiwalu. Koty. Koty. Wyroby z drewna, z ceramiki, lustro robiłem. A dużym zainteresowaniem cieszą się Wasze prace? Bardzo. Jest, jest dosyć e, osób zainteresowanych naszymi pracami. E, idzie wszystko, tak, zarówno z ceramiki, jak i, jak i właśnie prace drewniane. E, ludzie pytają też, jak to jest zrobione, gdzie znajdują się warsztaty. W zasadzie tak jak co roku. Jeśli ktoś jeszcze o nas nie słyszał, pyta e, skąd jesteśmy gdzie to powstaje. A proszę jeszcze powiedzieć, bo poza festiwalem można gdzieś Wasze prace również kupić? No na pewno yy, u nas y, na warsztatach można, można przyjść i zobaczyć. Składowa 3, to y, jest z boku szkoły. Maciej Kotwica, witam, jestem ze Świebodzic. I co Pan na festiwalu rękodzieła przedstawia, bo to na pewno coś, co umila nam smak. Tak, to są przyprawy, najróżniejsze przyprawy z całego świata z dalekich rejonów, nasze też polskie, no i mieszanki, które sam też, sam komponuje. Proszę powiedzieć, bo y, mają jedną rzecz do siebie, nie mają soli, tak? Sól to jeszcze, że tak powiem, nie jest taka naj, najgorsza rzecz, bo ta sól nie tak czy siak potrzebna jest, natomiast nie mają żadnych konserwantów, nie mają glutaminianu, askorbinianu i w ogóle wszystkich tych dodatków chemicznych, które powodują, że one potem podobno 3 lata są zatne do użytku. Przyprawa powinna być zużyta w ciągu pół roku, nie powinna być też hermetycznie zamykana, powinna właśnie wieczyć się. Przez pół roku po wywietrzeniu, po wywietrzeniu no, trzeba zmienić tą przyprawę na nową. Także, także te przyprawy mają to do siebie, że, że to nie jest samochód i, i nie można go używać, jej używać przez trzy lata. Jakaś, jakaś pańka, pańska specjalność, konkretna przyprawa, którą pan poleca wszystkim i cieszy się największym zainteresowaniem. Dwie przyprawy. Dwie przyprawy to jest taki jakby... No mój punkt, pierwsza to jest czubryca zielona, to jest bułgarska mieszanka z podburga z czoskiem niedźwiedzim, absolutnie do wszystkiego, chociaż no, uważa się, że nie powinno się do wszystkiego, no, natomiast ona jest rzeczywiście bardzo uniwersalna, no i druga, którą sam komponuję zioła Małgorzaty, to jest taka wegeta, w której nie ma żadnych śmieci, żadnej soli i żadnych glutaminianów właśnie do rosołów, zup i sosów. Te dwie są takimi najbardziej popularnymi i kupowanymi tutaj można się uzależnić, że tak powiem. Proszę powiedzieć, bo Pański stół jest dość długi, ile przypraw Pan oferuje? Gatunków na tym stole jest około 80, natomiast w ogóle wszystkich przypraw na świecie jest około 30 tysięcy. Czyli tak naprawdę kropla w morzu tego, co możemy dosypać do żywności. Myślę, że gdybym rozstawił stoisko... Z tymi wszystkimi przyprawami to tej Alei Kasztanowca by zabrakło. Gdzie Pana możemy znaleźć y, także posta festiwalu rękodzieła, bo jest Pan tutaj co roku. Jestem tu co roku, tylko jest możliwość kupienia tych przypraw y, na takich imprezach. Nie mam żadnego punktu, te przyprawy są z najwyższej półki i koszty potem y, przy jakikolwiek lokalu, po prostu ta torebka by bardzo drogo wychodziła. Y, na różnych imprezach, bo i Chocianów, i Przemków, i, i Legnica, i Polkowice, różne dni, Miast, różne festyny, różne kiermasze, różne jarmarki bożonarodzeniowe, świąteczne, różne, różne imprezy, ale plenerowe z reguły. Czyli szukamy tak naprawdę stoiska z napisem zioła i przyprawy. Firma Masala ze Świebodzic. Yy, przyjecham z Nowej Soli, nazywam się Krzysztof Uchał. I przywiozłem tutaj wycinanki drewniane, które są ręcznie wycinane i nadają się do malowania. Na przykład, aczkolwiek mogą być również jako surowe używane, bardzo ładnie wyglądają, jest to naturalne drewno. Na jednym ze stanowisk widzimy miody pitne, piwo miodowe. Witam serdecznie, skąd Państwo jesteście? Proszę się przedstawić. Witam serdecznie, Marcin Mańkowski, Centrum Eko z Wrocławia. Właśnie reprezentujemy firmę. Na naszym stoisku można znaleźć miody pitne, staropolskie trumki, które od tysiąca lat goszczą na stołach szlachty oraz pospolitych mieszczan. Co tu jeszcze mamy? Mamy piwa miodowe, wyroby pszczele wszelkiego rodzaju bardzo smaczne i zdrowe rzeczy. Na który Wasz produkt cieszy się tutaj największym powodzeniem i zainteresowaniem? E, zdecydowanie e, dwójniak e, Ruta, który jest e, właśnie limitowaną sernią specjalnie dla nas. E, Ruta jest to właśnie nazwisko naszego, e, naszych właścicieli, naszej firmy i dlatego promujemy szczególnie ten produkt. E, w sezonie takim właśnie letnim e, gościmy na różnego rodzaju kiermaszach oraz e, Ça se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 W audycji numer 130 to wszystko. Kolejny podcast Radio 9 Lubin za dwa tygodnie, około 10 dnia lipca. Podcast wakacyjny, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!